Tu radio, przepraszam, tu podcast, nie tylko dla orłów, z Zielonej Irlandii. Słuchajcie, słuchajcie, no y, y, zastajemy was właściwie o... Świcie. o świcie, nie? Chodź, kolega, kolega takim życzami się zajmuje, że nagrywa podcast, wiesz? I tutaj mamy Maćka, który dzierży piękną siekierę, niesie... Niesie ją dziarsko. Będziemy zdobyć coś do świątyni opału. Będziemy zdobyć coś do świątyni opału, dokładnie. Świątynią opału jest drzewo, które w zeszłym roku, i to też jest alegoria no. te, tutaj. Wchodziliście się na nim i wchodziliście. Tak, wchodziliśmy na to drzewo. Pod nim spotkaliśmy ówczesnego skrzata. Piękna historia. I to drzewo dziś nam daje opał, ponieważ jest powalone, suche. Ja przepraszam, ale to jest kurde odpał. <laughs> Nie tyle opał, co odpał. I mamy taki piękny świt. No jest.. W jakich kolorach jest, co? To jest miętowy świt w tej chwili. Miętowy świt w miętowych rytmach lecha Janerki. Zobacz jaki miętowy świt Właśnie z tej ten z tej pioseniu, nie? O. Ech, gdzie to, że oni do żeby się tam coś nie przydarzyło, do świątyni opału Ech. <śmiech> tyle drewna, co? W ogóle tu jest przyczyna na kurwa, tego drewno. Zobacz, tu. Już jakaś sucha... To mi wystarczy. No, no, Blacha, no nie? I to jest wszystko, co ja potrzebuję, żeby tu być. No, opowiedz, nie opowiedz nie mi, co, co, co, co odkrywasz w tym miejscu. To było zajebiście, ja. Bardzo mi się W sensie, że ja się tu czuję tak, jak u siebie, że tak powiem. Nie? No, poważnie. Jest, jest coś, jest no, coś ja takiego to, domowego ja to, ja w tym, w tym miejscu. tym ja to w tak nieokreślonych, kwał w momentach, że siedział to jest w ogóle piękna sprawa, ja bym chciał się przyjrzeć temu w ogóle, to jest... Ja chciałem powiedzieć, że kurde, ja chciałbym... to było piękne drzewo. No kiedy, no, on jeszcze, bo to jest buczyna, nie? To jest buczyna, tak? No, ona ładnie stała. Ale ty kiedy się ostatnio, że ona tu jeszcze stała? Mniej więcej rok temu. Ale żyła normalnie, tak? Stare, przyprawiała mnie o radość, jak patrzyłem na nią. Dlatego się przewróciła, no. Ja jestem ciekawy, czy jej pomogli w tym, czy po prostu to się wydarzyło. Nie, nie. Wiatr. Tak? Nieźle. Ho, ho, ho. O. Rąbiemy. Co mamy innego do roboty? Rąbiemy. Słuchajcie, na chwilę was zostawimy, bo my musimy sobie zebrać w ogóle drzewo na to, żebyśmy rozpalili duży ogień i może jeszcze coś dzisiaj zjedli, bo to jest poranek. I jest pięknie, więc y, pokłonimy się drzewu, które pokłoniło się już jakiś czas temu i leży powalone. Zbierzemy to, co, co nam da, zaniesiemy, spalimy, a, a z Wami się jeszcze za chwilkę zobaczymy, nie? Nie tylko dla orłów, trochę inne. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Wszystko jest dobrze i wszystko w sam raz Wyobraź sobie, że możesz tak stać Nad głową zorze i wam głaz Serdecznie witamy w podcaście nie tylko dla Orłów. Dzisiaj zapraszam was na powietrze, na dwór, jak to się mówiło po poznańsku Czyli wycieczka na łono natury i taka mi myśl przyszła, chociaż to na początek podcastu troszeczkę nie pasuje, że um, wszystko dobre co się dobrze kończy, ale skoro się skończyło, to dlaczego nie można by tego powtórzyć? I jeśli pamiętacie odcinek, to był chyba numer 465 spoza gór i rzek, wtedy 25 przyjemnych facetów w jednym autobusie, w jedno miejsce, kilkoma drogami, ale na jedno miejsce się stawili. I było to fantastyczne, było to fantastyczne. Pamiętam, zapamiętam to może tak w ten sposób, jako jeden z moich najlepszych wspomnień wieczorów męskich, nawet mało alkoholowych, jeśli to was interesuje w Irlandii, albo nawet w moim całym życiu. I było to niesamowite uczucie, doznanie i to było, było to coś, było to coś. I organizatorzy powtarzam. Postanowili to powtórzyć, ale w wiele mniejszym gronie. To samo miejsce, mniej więcej ten sam skład, ale jak już powiedziałem, e, ograniczony troszkę do swoich ludzi, bo wtedy byli różni ludzie. Nie wszyscy się do końca znali, ale, ale, ale było całkiem, całkiem przyjemnie, jak mówię. No i zapraszam Was na drugie podejście e, spoza gór i rzek. Jakby ten podcast nazwać. Chyba tak samo, ale może dodamy dwójkę na końcu albo coś innego. W każdym razie Alicja Majewska. Odkryjemy miłość nieznaną. Przed chwilą Tadziu na co piękne ma zęby i miętowy, miętowe mgły, i miętowy świt, ale Simon jest naszym koloryzatorem tutaj i on mówi o kolorach, on mówi o różnych innych takich ekwilibrystycznych naturalnych zjawiskach, tak bym to jakoś też nazwał. Dzisiaj jakieś takie mi się skojarzenia, skojarzenia dziwne na A ja już tutaj słyszę, idę powoli do chłopaków, którzy rąbią, rąbią drewno. Jest już godzina siódma czas coś zjeść, no ale trzeba sobie na czymś to wszystko ugotować, więc drewno buczyna, kroimy, się siek kierujemy i różnych robimy. Zatem witamy Was w podcaście Ale nie tak tylko dla rów sezonu jedenasty. No, Dzisiaj na dworze, na otwartym powietrzu z najlepszymi moimi przyjaciółmi. Zatem jedziemy, tniemy, kroimy, się kierujemy. Serdecznie witamy z konkursu dwalistycznego. Dwa Starszy dwar drwal Szymon. Chciałem się spytać, panie Szymonie, jak tam idzie rżnięcie? Proszę pana Rżnąć, nie gadać. To jest moje hasło. Dobrze. Rżnąć, nie gadać. Dziękujemy bardzo. I wracamy na ostatną konkurencję, którą będzie przenoszenie drewna do chałupy. Chciałem się spytać, Michała skąd pomysł na ten wyjazd w przesilenie letnie? No i dlaczego tylko mężczyźni? Wszyscy mamy, w Filipie, takie potrzeby ognia, wędrówki, wspólnej konwersacji, świeżego powietrza. Wody i słońce. Wszystko mamy oprócz słońca. Na ten czas? Dlaczego bez dziewczyny? Bo, bo to się nazywa. Nie powiedzieliśmy Wam jeszcze o wszystkim. Na plaży. Na plaży będą niespodzianki. Myślę, że to jest moment, żeby wyłączyć ten mikrofon. Aha, no tak, bo to się potem roznosi, przecież bos I generalnie w tamtym roku. Bardzo spontanicznie wyszedł w taki wypadek, tylko troszeczkę w dużo mniejszym gronie. No więc postanowiliśmy, że w tym roku. Dużo mniejsze grono, bo nie było Barnaby i jego plecaka. Nie było Barnaby, nie było jego plecaka. Nie było podwożące Emilki. Ale hmm. nie. Nie, ja, ja za alkohol chodzi. Idziemy Idziemy, idziemy, korekka idziemy. Korekka no. Robimy ogień. Czy to samo miejsce. narzędzia? Tak. Czy bierzemy? E... Czy, czy narzędzia idą w pierwszym, w pierwszym turnusie? Tak Chyba tak. E... One są tu niepotrzebne. E... Mi to nie przeszkadza. Ale no. No. W to samo miejsce. Tak. Się czy się mm -hmm. No to bardzo fajnie. Bardzo cieszy. To... Za morzami, za lasami, za górami, za chmurami. Siedzi sobie ktoś, mówi takie coś. Nie tylko dla no. onów. Co tak stuka w środku boru? Głośniej, nieźli, to dzięciołów. To siekiery, ostry dźwięk. Drwala znak, co drzewo tnie. Co tak brzęczy w środku lasu? czym tysiąc kontrabasów to jest miły Ostrej dźwięk Dwala znak co drzewo różnie witamy z bazy starszy ogniowist Kamil C chciałem się spytać jak stan ogniska o godzinie 12 rano Mam wrażenie, że godzina jest 7.12 12 rano o. Tak? Siódma? No może siódma? Jest, tak jest. Bo pan według czasu leci polskiego? Chyba. Jest takie proste podobieństwo. Okay. Ja lecę według czasu na Plutonie. Aha. A na Plutonie wiadomo jak jest. Wszyscy plują. Wszyscy wiadomo, wiadomo, wiadomo jak jest. Jest haron, jest Pluton, a Pluton jest taki malutki. Tak. Hey, ogólnie rzecz biorąc się jara. Ognisko jest całkiem. Um, w dobrym stanie? W dobrym stanie, takim to. ogniowo takim sobie daje radę. Nie mogę tego mówić. Ja, może może Mogę. Dobra, to będę mówił. Słuchaj. jest tak śmiesznie, że to jest mała bania po prostu. Dobra, bo... okej. Okay. Będziemy uważni w końcu słuchacze. Tak, tak, tak. tak oczekujemy jakości. Ja... O, to teraz ja zrobię ten. Nie rycz mała, nie rycz Nie to powinno być ten Ja znam szabada, te ba, da. wasze numery Twoje łzy co mi na koszule Z napisem King Bruce Lee, mo, mo, Może być? Może być, może być A to zamiast alicji, tak? Bo dzisiaj odkryjemy miłość nieznaną Da, da, da, da, da, da, da, da. A teraz w on idzie? I, i jest, idzie to lipiec I co śpiewamy? Słów, którymi mówią do becy. <śmiech> szabada bada, szabada bada. Tak, jaka byłaś taka piosenka? To się koło brzegu o... i o lipcu było, ale nie pamiętam. Lipcu koło brzegu jest fajnie. No. Słów, którymi mówią do belcy, szabada bada, szabada Teraz relacja z, kto to mówił, Dąbrowski w swoim Wisła, no, Warte. Będzie tak, Polakami, tak, tak, tak. Sama grupa 20 poszła w kole. A my, siódemka, przeprawiamy się. Przeprawiamy się, tak. <grym> się ja, tak, tak. ja będę komentować, przepraszam. Tak, w tak. ręku aparat, żeby nagrywać, peta, w buzi. Tak. <grym> w koza! Faka. Proszę Państwa, yeah, robimy fotę, Robimy sobie fotę, bo przyszliśmy. No dawaj, fotę. Yy, a właśnie, czekaj, niech no obrócę tego. Niech no obróca, no, obróca tak. ale w drugą stronę, z rzeką, z rzeką, z rzeką. No to się. A właśnie z rzeką, ważna, ważna jest rzeka. Cześć, bo się pet pali. Ważna jest sama. <grym> ważna się jest się pet No jeszcze <grym grym> butów nie ubrali, pierwsze co jest pajeczka. To no była relacja. Ona leci od studia! O, o, po drugiej stronie pozostają Maciek z Tomkiem. Co, ha, ja, ja mam jaja mokry, <gry> I cały czas nie Oni nie idą z nami. Oni idą na, na, w przeciwnym tam. kierunku, ale pomachamy tak tak. się Cześć! Ale w ogóle ty gdzie? Pa Gdzie my wyszliśmy? Przecież że kurwa nie masz ani tak. progów. Woda, górziszek! Właśnie, a to nie ma drogi. na brzeg. Czy stąd? Niedaleko już. The grain of the O kolorach bardzo ciężko rozmawiać Szczególnie tak wcześnie rano Rozmawialiśmy przed chwilą z, z Szymonem O kolorach wody Bo woda tutaj jest bardzo taka Jak to się mówi, i tu palą Torfem, torfowa jest taka Jezioro I woda jest od takich bladych pomarańczy Poprzez brązy Skończywszy na zielonościach, które są Na spodniach Kamila Bo Kamil y, po nocy się kąpał Więc szary Brunatny śnieg. Trzeba da chyba. I poszła syrena do wody. Szkoda, że państwo tego nie widzą, ale Kamil jest chyba... Może nie w siódmym niebie, ale... Muszę wam powiedzieć, co się działo. Wczoraj przyszliśmy z Kamilem, który był organizatorem tej wycieczki. W ogóle panie, w ogóle, panie organizatorze, chciałem się spytać skąd pomysł z tej konkurencyjnej wycieczki, która y, odbywa się właśnie wczoraj i dzisiaj, a ten główny siabada bada. Teoretycznie jest za tydzień, ale nie jedziemy. Słyszałem, że będzie cienko. Pomysł pojawił się z bardzo prostego i prostej przyczyny. Chodziło o to, żeby im się nie udało i żebym miał zrobił konkurencyjną imprezę, żeby było zajebiście. Bez żadnych e, takich polskich e, uniepodobań, śmieszności i takich innych różnych... Jestem tak pijany, Filip, nie możesz mnie kurwa nagrywać, ja mogę nawet próbuję udawać, że jestem śmieszny, nie na Dobrze, jad. to ja pociągnę ten temat. W każdym razie the best of the best, y, czyli nasza piątka plus czwórka połączyła się w zasadzie koło północy dopiero wczoraj. Ja z z Arkiem. Mocno po północy, chłopaki się zgubili przecież. No właśnie, chłopacy się pogubili mocno, trzy godziny błądzili, bzyknęli jakąś sarnę po drodze, która im podobno wyszła nagle, ale, ale właśnie, szliśmy sobie na jedną z plażę. Nienacka, tak, tak sarnę znienacka. Szliśmy sobie na jedną plażę, która okazała się nie naszą plażą. O i przyszliśmy w to samo miejsce, gdzie Szabada Bada rok temu jest tu fantastycznie, miło i zobaczcie kilka zdjęć. W każdym razie rozpaliliśmy ognisko, rozpaliliśmy kiełbasy, rozpa rozmrożyliśmy kurczaki. W paprociach tutaj mm, szliśmy przez bardzo, bardzo długi czas, bo tutaj padało dwa dni. Padało dwa dni. I wszystko było dość mocno rozmoknięte, w każdym razie paprocie tu są fantastyczne, takie więcej do szyi, do nosa idziesz i prawie nic nie widzisz. Kleszcze podobno nie ma w Irlandii. nie wiem jaka to jest prawda, ale no, dzisiaj wracamy po południu i chciałbym oblukać okay. moje, mo, moje części intymne i nie tylko sprawdzić czy nie ma jakichś małych zaczerwienień, w każdym razie zaczerwienienie mam w gardę po wczorajszym małym piciu. Aczkolwiek jestem tutaj chyba jednym z bardziej niepijących ludzi w towarzystwie, co nie znaczy, co nie znaczy, że nie, używek innych nie przyjąłem. Zatem witamy Was już tak bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym podcaście. Początek był ciężki, ale jest dobrze. Ogień się rozpala, ogień poranny jest prawie gotowy. Będziemy robić za chwilę jakąś herbatę, będziemy robić jakąś kawę zbożową. Mamy jakieś o-o o. o, o, o. Mamy benzynę, słyszeliście, to była benzyna, <grywa> <grywa> tak się rozpala ogniska, tak jest dobrze, dziewięciu facetów, nie tak jak 40 w zeszłym roku, ale tak jak słyszeliście, stwierdziliśmy, że zrobimy to jeszcze raz. Zrobimy sobie jeszcze raz, ale w mniejszym, sympatyczniejszym, nie, równie sympatycznym gronie, bo wtedy też było bardzo fajnie, sympatycznie, tylko było więcej takich elementów, które psuły nastrój, a tutaj w zasadzie tylko kukla jest animozją dla wszystkich, ale kukla poszedł wcześniej spać, zatem ósemka chłopaków w zasadzie... Raz, dwa, trzy, nasza czwórka, reszta śpi, może nagram jakieś chrapanie, słyszycie przepiękne uderzanie fal o brzeg, o plażę, jest zajebiście, jest zajebiście, tak ma być i cóż, wracamy za chwilę, wracamy z nową garścią turystycznych, informacyjnych albo i nie, wiadomości. historia polegała na tym, że Maciek poszedł się napić i z, zaczerpnął z, z banka z benzyną po prostu. A że mu się bardzo chciało pić, wziął porządnego łyka na dzień dobry, więc... A później by tak. się odbijało benzyną tutaj. chuchał no, no, tak. petrolem. Kurwa. I w ogóle mu to jeszcze sprawiało w ogóle dobrą, dobrą przyjemność, nie? Później to jakiś ogarnął swoje ciało. Kamilu, ognisko zaczęło się palić w tamtym miejscu, ja bym proponował je zostawić. Dobrze. Ehm, chciałbym się spytać, jak poranna kawa, jak ci smakuje? Poranna zorza. Tak. ja jestem człowiekiem, który będzie nas wszystkich zawoził do domu, Tak. mi się wydaje, że będziemy wracali dopiero pojutrze. No. Nie, ja muszę, bo dzisiaj mecz Lecha jest, więc nie mogę. No. Mecz Lecha! No, musimy oglądać te sprawy i w ogóle... Wespół, Dobre. zespół? Ale dobrze, Zagramy coś innego panowie. No idziemy po jedną partię, Dobra, dobra. No. Jeszcze ja, po trochę musimy, nie, tu, tu są potrzebne te, te szybko powątki. Nie, to już się rozpala, spoko. Arek już pilnuje. po nie jest niepotrzebne. Zatem witamy w kolejnym wejściu nie, nie, nie. benzynowym. Fajne że to jest złe słowo, ale muszę wam powiedzieć, że widok jest tutaj fantastyczny. Z lewej strony góry, z prawej strony góry. Przed nami takie mniejsze góry, tak jakby dolina otwarta i bardzo fajnie to wygląda no i ta woda, która sobie chlupie która sobie tutaj ciumka, można by tak nawet powiedzieć wczoraj wieczorem przyjęliśmy, to dość mocno wiało podcastowo się nie nadawało chociaż mam taką specjalną tą gąbkę, która pozwala nagrywać nawet w dużym wietrze więc, więc więc, można było ale dość szybko się troszkę usmażyliśmy mówię o kiełbasach i różnych innych drinkach i jakoś tak wyszło, że nie wyjęło się nagrywajki z plecaka. W każdym razie, w każdym razie wracamy do Was właśnie dzisiaj o poranku. Nie pamiętam, żebym to wcześniej kiedyś nagrywał podcast. Zdechłem koło trzeciej w nocy. Przespałem się jakieś 3 godziny i tak jak słyszycie, od, od około, około 6 wstałem i Szymon mówi no, dawno chłopaku z tobą nie rozmawiałem. Dawno chłopaku nie mieliśmy dla siebie czasu. Więc wyjmuj ten mikrofon i będziemy coś gadać, więc widzicie wszyscy, może nie wszyscy, ale większość postrzega mnie poprzez e, nagrywanie, że rozmowy, rozmowy, rozmowy nagrywać trzeba, ale to fajne, bo ludzie wiedzą, że jestem facetem z, z jedną ręką wolną, w drugiej zawsze trzymam mikrofon albo ludzie sami biorą maszynę i, i, i nagrywają i to jest fajne. I, I to jest najlepsze w tym wszystkim, że ludzie garną się te gąbki, można by tak powiedzieć, zatem e, to było małe wejście benzynowe. Cóż, idziemy jeszcze po trochę drewna, bo musimy zrobić śniadanie, a wszystko, co mieliśmy przygotowane, prawie nam zeszło w nocy, więc, więc teraz idziemy jeszcze do drzewa, które ścinaliśmy. Ja ściąłem siekierą, całą pierwszą wielką, ogromną gałąź w życiu. Bolą mnie ręce, bolą mnie ręce od wczoraj też, bo wpadłem w pokrzywy ścinając więc jedna ręka jest większa od drugiej, ale to nie szkodzi. Wszystko zejdzie, pokrzywy są ponad zdrowe. Zatem wracamy w następnym wejściu. Ja stoję w promienistości Jutrzenki. To jest chyba najbardziej poranny poranek, jaki w życiu przeżyłem. Promienie słońca padają delikatnie, subtelnie muskając taflę jeziora odbijają się w niej, a jednocześnie przebijają ją do cnę. Tafla ta mieni się rdzawą czerwienią. Cała dookołość jest promienistą zielonością. Słońca odbiciu. Nie graj cynika na siwe Mało ci za to świat da. Nie <śmiech> mów, że wszystko w miłości już było Bo to nieprawda Nieprawda nieprawda więc przestań cedzić złe słowa i patrzeć wzrokiem po my. dla ciebie życie to knajpa portowa. Dla mnie ocean, ocean, ocean, ocean, ocean, ocean, ocean, na tym bardziej, tym razem jesteśmy w gawrze niedźwiedzia i słyszeliście przed chwilą chrapanie niedźwiedzia. To był niedźwiedź polarny, jak najbardziej, a ja zbliżam się do redaktora Szymona Eł, który... Trzaska zdjęcia od Chciałem się spytać, panie redaktorze, co tu się dzieje? Co to Właśnie... się dzieje i czemu mamy odbicie lustrzane? O, o co chodzi? No, o co chodzi? Wiesz co, bo y, możliwe, że to jest jakiś taki ukryty y, przekaz y, tego aparatu, który dzisiaj mówi, że wszystko jest takie troszeczkę. Nie w tą stronę. Nie, wszystko jest trochę odbite, nie? A może za bardzo zapatrujemy się w te odbite, może ten świat po, powinien być w ogóle do góry nogami, nie? Albo, albo tak, a my, a my patrzymy na niego i, i cały czas mówimy, tak ma być, tak ma być. Czy to wie, właśnie, jakaś incepcja, czy jak to mówili tak, kiedyś. A, to jest incepcja. Chodźmy na Mierzeję wyślaną Tak, ale e... czekamy, na, czekamy na Marcina, ponieważ tak. Marcin nigdy tutaj nie był. I, I w ogóle on nie wyszedł poza nasz obóz i ja mu chciałem to bardzo pokazać. Natomiast tak. ten, chciałem powiedzieć, że jestem e... pod wrażeniem. Ja jestem pod wrażeniem tego poranka, jestem pod wrażeniem e, pięknych, pięknego dnia, który nas przywitał tutaj. Samolot, samolot mnie troszeczkę... No, ale jest szósta godzina i wszystko z Dublina startuje o tej porze i wszystko leci ten chciałbym, dzień. Chciałbym, e, żeby, go, żeby go nie było, nie? Chciałbym, żeby go nie było. Ja wiem, że Ty możesz to zrobić tam na tych swoich pokrętełkach. Mogę, ale... No. Do, do pewnego stopnia. Nie dam rady, do końca, ale zobaczymy. Zatem widzimy naszą mierzeję Wiślaną, gdzie z Szymonem mogliście posłuchać nas w zeszłym roku w zeszłym roku muszę wam powiedzieć, że nie ma. Podchodzę już tutaj bliżej. Nie ma mierzei. Jest jakby wyższy poziom wody. No nie wiem czy to jest spowodowane tym, że padało przez ostatni czas, ale więcej tak, 20-30 cm wody jest więcej i Mierzeja taka, która była właśnie taki hel naszej jeziorny tutaj O, jak ładnie ciepło od słońca jest przed siódmą a już ładnie grzeje muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo urokliwie bardzo sympatycznie Bejrut, choć mamy psa, takiego do ścigania owiec bardzo mądry, ładny sympatyczny, zobaczycie na zdjęciach i cóż nie ma Mierzei rok temu była ale mimo to jest tutaj bardzo ładnie urokliwa taka zatoczka. Idealnie na kajak, na romantyczny wieczór z romantyczną dziewczyną. Co no już więcej dodać, to jest jeden z takich podcastów, które, które e, trzeba zobaczyć. Nie da się tego do końca posłuchać, ale jest rewelacyjnie. E, tak jak wam mówiłem, e, 3 godziny snu, bo niestety zmorzyło mnie. E, skromne nadużywanie używek. Ale wszystko jest na ludzi w odpowiednich ilościach. <śmiech> woda, muszę wam powiedzieć, jest rubinowa. Szymon, tu zajebista rubinowa woda jest. ja tej, Jakby ktoś po prostu krew puścił. Tam się coś musiało dziać wieczorem podłego. No. no. no. Z drugiej strony była bitwa i po prostu krew już przypłynęła rano tutaj. Po prostu. Zajebisty kolor. Ja chciałbym powiedzieć na, na antenie twojego e, pięknego podcastu, że w ogóle to, co robisz, jest w ogóle fajną rzeczą, natomiast e, ja chciałem ci bardzo podziękować, że ty przyniosłeś dzisiaj ten aparat. <śmiech> Specjalnie dla ciebie, bo chciałem się nauczyć, ale widzisz... Nie wiem, że fajnie, że go w ogóle przyniosłeś, nie? że on jest tutaj mhm. z nami, ponieważ daje mi niesamowitą radość, że ja mogę pofotografować sobie. A czemu to nie wziąłeś swojego właśnie? Nie zmieścił się? Nie, nie. to... Zostawiliście to... po drodze z drewnem. Zbyt imprezowy plan, który Aha. miałem, uh -huh. e... przestraszył mnie troszeczkę. Uh -huh. Bez sensu, zupełnie mnie, mnie przestraszył, bo bo po prostu nie... Ja już nie jestem taki, że tak powiem... Ty masz, ty, masz, ty masz lepszy sprzęt, więc pewnie było no, szkoda, nie? kurde, nie no, mogę wyciągnąć z Twojego tylko tyle, ile mogę. Chciałbym mm. mieć tutaj swój sprzęt, mm. ze wszystkimi swoimi szkłami, tak naprawdę. Mm. Ale ten, ale powiem Ci, że jest, kurde, mniejsza, nie? No, Pamiętasz tam nieżeje w zeszłym roku? Ale jest, kurde, jest dużo wody i ten, pokaż, czy coś wyszło fajnego? Kurde, wyszło w super jest. Ale nie, poczekajmy. w Czerwone jesteśmy. Teraz troszeczkę za, za mocno... O, nie jest wzburzone. No, ale super. <grywa> o. Teraz jest trochę dużo wody, ale w pierwszym roku poszliśmy. Tu można było taką mierzeją iść, tam gdzie było no. to jasne. I gdzieś tam, kurde, na środek jeziora można było iść, kurde, po, po kolana w wodzie. Po piachu. A teraz trochę wody jest więcej. Panowie, proponuję, proponuję na śniadankorze kaczuszkę. Nie wiem, czy jecie ptaki. Jemę. Ja jem. Ja jemę. Kaczuszka? To jest najlepsza kurwa no. w mieście. Czart? O. O. No kurczę. Tylko... w jakim to jest coś? Ja Opowiedz o Co to jest za kaczka? woda? Moja ulubiona kaczuska w sosie w sensie z czarnej fasoli, Którą ten kucharz przygotowuje zawsze dla mnie inaczej, bo ja y, wymagam od niego, że przynajmniej 3 minuty dłużej ją trzymał na oróżnie. To jest bardzo istotne dla mnie. A w tych kaczek najbardziej lubię cebula o, ja się trochę tego odpłustę. Ja hmm. po prostu... E, e, e, ja hmm. mi, czerwiec mi mówi tak Pozyczysz mnie tam, tam? Ja mówię, no dobra, ale wiesz co? Akurat zjadłem coś, nie? No, on mówi... Każdy byś ten, tutaj taki, jak, wiesz, albo coś? No. Hmm. To sobie zim. teraz, no? Ale... Ale można jakieś dobyć na danku. Mm -hmm. no, mhm. to. Stare. Ja, ja powiem jedną rzecz. Myślałem, że ten poranek nie może być lepszy. <gry> Gdy ty wyjechałeś, kurwa, z kaczką w sosie z czarnej fasoli. To jest Już mamy. Um. Yes. Jaki ten sos jest w ogóle zajebisty. Ostry. Był, był mm. jeden taki kurwa kuchacz. Jest ostry i nieostry. On jest, on jest pikantny, natomiast um, nie przeszkadza. Ta, ta mm. ostrość nim nie przeszkadza. Mm. Nie? Ale to jest to, że był taki, żeby ja. W sensie, że on tego nie robi oryginalnie. E, powiem wam, że był jeden taki kucharz, ale to było kurwa kilka lat temu, na Rotmańsk, zaraz obok Tesco. I on tam robił kurwa zajebistą kurwa kaczkę. Nie? Naprawdę zajebistą. A nie wiem, czy on... Ja nie, nie, nie ma znaczenia na pewno A skąd te kaczki tutaj w Finlandii mają? Z yy, farb tutaj, zginął yy, ten koleś, nie? a jak zamówiłem po prostu pierwszy i drugi raz, tam jeszcze raz, to wiedziałem, że się zmienił koleś, nie? O, o, o. W ogóle te... Tabor w Wielu niesamowity kolor robi, nie? mm. A to jest roślina, tak? Mm. Która zabarwia tak tą? Mm. Borowina? Mm. ale ta kaczka mm. jest była. Mm. Ale mi zrobiłeś dobrze tą kaczkę. A. Wiedziałem, że zrobię dobrze tą kaczkę. W <głos> postawie pływa kaczka się nazywa. Postawie pływa kaczka się nazywa. Jak Ci się podoba ten tak, zaląły, nie? Tylko że on jest bardzo otwarty, więc na. Ale. To? To, to są loże normalnie, zobacz. Tych, tyk, tyk, tyk. Ale to trzeba przedostać się na drugą stronę tego, trudnego przejścia. Posłuchaj legendy o czasie za ślubi. Posłuchaj, jak cięczy piosenka mundurze. Posłuchaj, jak echo nie się daleko. Posłuchaj. Nie tylko dla Polaków, nie tylko dla Orów. Jedną z rzeczy, której dawno nie robiłem, jak i nie robiliśmy jej rok temu, to spanie w namiotach. W zeszłym roku przyjaliśmy na... na noc w zasadzie. O godzinie mniej więcej piątej ekipa się zebrała, posprzątała, zgasiła ognisko, spakowała się no i poszliśmy nazwijmy to trekking 3 godziny do autobusu, który o 8 po nas miał gdzieś podjechać e, a teraz e, permanentnie e, zinwigilowani namiotowo e, ja właśnie składam mój namiot e, w nocy e, przez przypadek e, robiłem go na kawałku ogniska ale ognisko takie nieczynne takie sprzed może miesiąca albo dwóch więc nie było problemu w każdym razie m, namiot, e, iglo. E, dawno nie spałem w namiocie. Ostatni, kiedy spałem w namiocie? Kiedy to było? Mm, w Maroko chyba. Z i m, z Emcią i, i, i z Arturem. E, tak to było. Więc e, dawno temu to było, jak słyszycie. Ale teraz śpiwór, namiot. E, i cóż, padłem o godzinie trzeciej, trzy godziny snu i wstałem o 6:00. Razem ja z chłopakami porobiliśmy trochę, pokleiliśmy trochę dźwięków, pościnaliśmy trochę drzew. No i po dwóch godzinach znowu jest zmogło. O 8:00 padłem, jest godzina dziesiąta i pomału się zwijamy, jedziemy. No bo to takie właśnie męskie spotkanie. Nawet nie było dużo alkoholu, nawet nie było dużo jakichś problemów. Oczywiście chłopaki tam coś, może nie oczywiście, ale przyjęli pod język. Ale żadnych skutków ubocznych większych, wszystko pod kontrolą i ludzie w tym wieku, już wiadomo, są poważni i porządni, chociaż zazwyczaj są dorosłymi ojcami swoich dzieci, mężami swoich żon. No ale czasem trzeba się po prostu tak troszkę wyszumieć, więc więc przymknijmy na pewne rzeczy, oko nie mów no wszystkim. Zatem Michał, co robimy? No? To robimy, pakujemy się, nie? No tak, no. Dobra. Potem już spać nie będzie. No, no. dobra. A, a ten? Nie, nie, tak kurwa za godzinę będziemy, znaczy za godzinę, za któryś imieniem będziemy w Dobra. Zatem, Michał, e, namiot. I cóż, i pomału, pomału się zwijamy. Do usłyszenia. W tych pięknych okolicznościach natury Przyrody Przyrody I niepowtarzalnych Tak. Rozmawiamy ze sobą, chociaż dzieli nas rzeka Dzieli nas rzeka Bądź to bądź Tak Maciej, z tą dzisiaj nie gadałem, jak wycieczka Z wycieczka bardzo kuszącą taką bandankę na głowę ale la... Nie, bo ja się pocę, rozumiem, że... Ale seksowne nauczycielki fitnessu Jak szliśmy w tamtą stronę To, to, to się zgrzałem jak pies i mi to denerwowało, o tak powiem. Bo mów, jesteśmy na, na on, on, on no. air. <grym>, Także nie, nie. Postanowiłem, że teraz będę instruktorką fitness. To, to no. jednak ma sens. Słuchaj, co do wycieczki. Więc no wiesz, niewola w mieście nas wypacza, a tu jest dopiero poczucie wolności. Wiesz. Mhm. I jest nawet, masz, jest, nawet jest. masz wybór, bo możesz lewą stroną albo prawą stroną wolnościowo sobie. Możesz dowolną Mainstream albo bokiem. Dowolną wolnością możesz Przęty. dysponować, jak chcesz. Tak. to będzie No gdyby nie pijak no, Kamil, to. W ogóle byłoby fajnie, nie? Albo Gejzer. Geyser. Tak. tak. Jest, taka, jest taki miesięcznik w Polsce Dla homoseksualistów się nazywa Geyser. Nazwa jest rewelacyjna. Nazwa jest geyser. Eee, chyba w na okładkę. Rolling Stones. Tak. National Geographic. Albo w świat młody. Dobra, kończymy to wejście. I potem, ostatnie, już kierownik Kamil, który ma jedną nogawkę bardziej, opowie nam o co chodzi w tym wszystkim. Ale się zzeszczą, to. Dziękujemy. Kajakiem, wiesz, możesz zabrać w, chuj, w żywności ze sobą, nie? bo Do dobijesz, tu? dobijesz... Dobijesz... Masz jakimś tym narkotykowym tym głosem. zrobię przykładne zakończenie. zakończeniem. Oj, nie wiem czy jestem wsta... się w stanie... A ktoś nagrywa? nie? Aha. Tak. Nie wiem, czy jestem w stanie opowiedzieć wam, jak jest pięknie. Jest po prostu pięknie. 16 godzin na łonie, na łonie natury jest po prostu pięknie. Mamy przed sobą jeszcze kawał drogi, ale to tak w życiu jest, słuchajcie, nie przejmujcie się. Czasami można przystanąć, odpocząć, ale tak ogólnie trzeba iść. I często jest pod górkę. I często trzeba dźwigać swój dobytek na plecach. Bagaż doświadczeń. Ale też na ramieniu dźwigać ten niewidzialny, mistyczny bagaż marzeń i dążeń. I tam idziemy. Na końcu tej drogi jest Kukła, kurwa ja pierdolę, kurwa wsiadaj, kurwa ja pierdolę, kurwa cala, ja pierdolę, kurwa pijaku! Także bywajcie. Zdrowi i spokojni. Zdrowi, spokojni i szczęśliwi. Zdrowi, spokojni. Szczęśliwi i... Weseli. Bywajcie. Wszystkiego dobrego. Kamil, Kamil, Filip, Kukła i Maciek Paszli. Ja to nagrywałem do Filipa. Dziękuję już. Słuchamy podcastu Nie, nie tylko, tylko Dla Orłów.